Jest siódma. Dwójka, jesteś na miejscu Tigran Masjan. Poranny program wydaje Monika Kopcik nad realizacją czuwa Paweł Worobiej, a przed mikrofonem melduje się Roch Sieciński. W tym składzie i w piątkowych nastrojach będziemy Państwu towarzyszyć do dziewiątej. Poranek dwójki. Dziś dokładnie setny dzień roku. Nie wiem, czy to coś oznacza, ale dobrze wiedzieć. Znacznie bardziej wartościowe informacje przygotował dla Państwa Marcin Pesta. Zapraszamy na pierwsze wydanie Wiadomości Kulturalnych. Dzień dobry, Marcinie. Witaj Rochu, dzień dobry Państwu. Blisko 100 dzieł z 10 krajów można od dziś oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie Gotyk w Karpatach. Ekspozycja ukazuje rejon Karpat jako przestrzeń intensywnej wymiany artystycznej i wspólnoty kulturowej późnego średniowiecza, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski.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 Na wystawę trafiły dzieła nie tylko z krajów rejonu Karpat, lecz także z Austrii i Niemiec. Znakomity krucyfiks z około 1500 roku, który powstał dla miejscowości Sybin w Siedmiogrodzie, potem został przetransponowany do Wiednia z początkiem XVIII wieku. Od tej pory nigdy z Wiednia nie wyjechał. To jest dzieło sztuki porównywalne z rzeźbami Wita Stwosza. Mamy dzieła syna Wita Stwosza, młodszego Wita, który działał w Siedmiogrodzie. To też jest i ciekawostka, ale też przykład tego, jak styl był przekazywany do kolejnych pokoleń twórców. Wystawę Gotyk w Karpatach można oglądać od dziś do 9 sierpnia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Przegląd filmów jednego z najwybitniejszych twórców kina europejskiego, Luisa Buñuela rozpoczyna się dziś w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. To okazja do spotkania z kinem pełnym surrealizmu, ironii i odważnych pytań o naturę rzeczywistości, mówi Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Trzydniowe spotkanie z twórczością Buñuela Niech Żyją Kejdany pod takim hasłem odbędzie się ten przegląd filmowy. W ramach przeglądu zobaczymy trzy filmy Binuela, Viridiany 10 kwietnia w piątek, następnego dnia Piękność, dnia z Katrin Denef, Filmy Biniuela w odrestaurowanych wersjach na podstawie oryginalnych negatywów w rozdzielczości 4K. Projekcję przed sensami wygłosi Przemysław Murawski, więc to będzie okazja do zobaczenia tych wybitnych filmów w kinie i jeszcze z ciekawym wprowadzeniem merytorycznym. Zwieńczeniem wydarzenia będzie niedzielny pokaz filmu Widmo Wolności. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu wieczne wydanie biografii króla Jana III Sobieskiego zostało kwietniowym zabytkiem miesiąca w Muzeum Podlaskim. Prezentowany w ratuszu w Białymstoku starodruk pochodzi z 1754 roku i został wydany w słynnej drukarni ojców bazylianów w Supraślu, jednej z najważniejszych oficyn dawnej Rzeczypospolitej. To dzieło autorstwa Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, mający charakter panegirycznej opowieści o militarnych i politycznych historycznych sukcesach Jana III Sobieskiego. Prezentacja zabytków wpisuje się w przypadającą w tym roku 330 rocznicę śmierci króla. Eksponat po gruntownej konserwacji można oglądać w Muzeum Podlaskim w ramach cyklu Zabytek miesiąca. Moskiewski reżim wpisał memoriał na listę organizacji ekstremistycznych. Teraz każdy, kto współpracował ze stowarzyszeniem może być ścigany przez rosyjskie służby pod zarzutem działalności ekstremistycznej. W Rosji grozi, grozi za to do 10 lat łagru. Memoriał powstał w latach 80. XX wieku. Stowarzyszenie założyli sowieccy dysydenci i obrońcy praw człowieka. Dokumentują oni zbrodnie stalinowskie, w tym zbrodnię katyńską oraz przestępstwa współczesnego reżimu. Organizacja już w 2021 roku została przez moskiewski reżim zdelegalizowana, jednak nadal działają jej zagraniczne struktury, w tym Memoriał Polska. W 2022 roku już po napaści Rosji na Ukrainę Memoriał został wyróżniony pokojową nagrodą Nobla w ocenie rosyjskich niezależności prawników oraz osób związanych z memoriałem, reżim Władimira Putina prześladuje organizację, ponieważ przeszkadza ona w tuszowaniu sowieckich zbrodni oraz współczesnych zbrodni wojennych i przestępstw przeciwko prawom człowieka i wolnościom obywatelskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To były Wiadomości Kulturalne. Kolejne o dziewiątej, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka pogoda. No, rześki, prawie mroźny poranek, bo w całym kraju na termometrach okolice 0 stopni. Co prawda w tym najcieplejszym momencie dnia będzie cieplej, ale zaledwie około 5 stopni na południowym wschodzie, około 9 w centrum i 11 na zachodzie. Tam dwucyfrowa temperatura, no jak na tę porę roku, dziesiąty dzień kwietnia, to życzylibyśmy sobie nieco cieplejszych dni, ale ma być słonecznie. Na pewno w pierwszej części dnia, po południu już może być różnie, ale tym na razie się nie przejmujmy. Reklama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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Gala muzyki jazzowej Fryderyk Festiwal 2026 12 kwietnia w Muzeum Historii Polski.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 Siedem minut po godzinie siódmej słuchają Państwo Dwójki. Wczoraj było wielkie święto, oczywiście celebrowaliśmy je na naszej antenie, ale mowa o takim jubileuszu i takim jubilacie, o takich urodzinach, które należy świętować dłużej niż jeden dzień. Jerzy Maksymiuk, artysta jedyny w swoim rodzaju, wczoraj skończył 90 lat. W dwójce i przed tymi urodzinami i po nich wracamy do mistrza muzycznie, nie tylko muzycznie, między innymi w zapiskach ze współczesności, czy teraz w porannym programie w ramach aktualnej płyty Tygodnia. Właśnie teraz czeka na Państwa piąty egzemplarz płyty zatytułowanej Perfectionist. Symfonia Warsofia pod batutą Jerzego Maksymiuka, no czyli połączenie idealne. Żeby otrzymać tę płytę, proszę wysłać wiadomość pod adres poranek poranek2ki@polskie-radio.pl. w temacie wpisać Płyta Tygodnia, w treści wiadomości kilka słów od siebie i koniecznie swój adres, no a potem trzymać kciuki, że to do Państwa dziś uśmiechnie się szczęście. Mamy też płytę dodatkową, ale o niej za chwilę, bo bohater akurat w tej sytuacji może być tylko jeden. Na naszej płycie tygodnia znalazły się utwory pięciu kompozytorów, w tym jeden utwór Jubilata. No to dziś sięgamy właśnie po kompozycję Jerzego Maksymiuka. Posłuchamy we fragmencie utworu Liście gdzieniegdzie spadające. Poranek, dwojki, Małpa, Polskie Radio .pl. To kolejny fragment z naszej płyty tygodnia, przedostatnia szansa na jej zdobycie. Poranek dwojki małpa A nagroda dodatkowa dzisiaj to płyta zeszłoroczna płyta Bramforda Marsalisa i jego. Kwartetu. Adres w tej sprawie oczywiście taki sam, tylko w tytule proszę napisać płyta dodatkowa. Myślę, że Jerzy Maksymik ucieszyłby się z takiej płyty, bo przecież fanem Jezu jest. A teraz przechodzimy do y, instrumentu, który jest nam siłą rzeczy najbliższy, do ludzkiego głosu. Śpiewa Bobby McFerrin i 50 innych wokalistów i wokalistek, bo tylu zaprosił do tego projektu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 Baby, look at, look look what you want to watch you want watch Baby, Baby, Do. Baby, wanna do it too. Wait. Baby, wanna Wait. do it too. Baby, this is what we say. Baby, this is what we say. Talking, talkin' wanna play. Talking, wanna wanna play. I jego utwór Baby, tym razem w wykonaniu tak licznym, jak państwo słyszeli. 50 wokalistów zaproszonych na te płytę, łącznie 1400 śladów nagranych. Taka wirtualna orkiestra, chciałem powiedzieć, chór raczej. A my w duecie w studiu. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, witaj. Dzień dobry. Przegląd prasy. Wyspana, wypoczęta, uśmiechnięta i z gazetami. Nie słuchamy. ironizuj. Y, lubisz krzyczeć na koncertach? Nie. Y, f, nie zdarza mi się zbyt często. Ojej, ale może w dzieciństwie? Albo wczesnym To bodości, na pewno, tak? jasne. No, a... Buuu, na przykład proszę państwa, to nie będę pytała Rocha Siecińskiego na jakim koncercie to było. My zaglądamy na strony medyczne Gazety Wyborczej. Odma Śró płucna taki jest um, dział, ale um, sięgnęłam po ten artykuł, ponieważ właśnie tytuł jego brzmi krzyczała na koncercie tak bardzo, że pękło jej płuco. Nie sądziłam, że takie rzeczy są możliwe. Po koncercie Taylor Swift na Stadionie Narodowym nastolatka narzekała na ból w piersiach i duszności. W szpitalu okazało się, że to odma śródpiersi. Gdy pęcherzyk płucny pęknie, powietrze wyzostaje się z niego do przestrzeni ciała, gdzie normalnie nie powinno go być. Ta sytuacja nazywa się odmą opłucną lub śródpiersiową. Można ją zobaczyć na prześwietleniu klatki piersiowej samoistna odma zdarza się w młodym wieku, na przykład przy podnoszeniu czegoś ciężkiego. Jednak pierwszy raz widzieliśmy taką sytuację z powodu krzyku na koncercie. E, na szczęście, jak dalej czytamy w artykule Katarzyny Staszak, pacjentka wyszła do domu po trzech dniach, tyle potrzebowała, aby powietrze się wchłonęło, a uszkodzony pęcherzyk zagoił. E, no i, i możemy przeczytać też, że no, było dosłownie kilka takich przypadków na świecie, ale proszę państwa, jeżeli lubią państwo krzyczeć na koncercie, to proszę na siebie uważać. Na stronach kulturalnych Gazety Wyborczej dzisiejszej e, taki krótki przegląd, e, chociaż dwustolnicowy festiwali filmowych, które przed nami e, zaczyna się już dziś w Warszawie, a potem jeszcze będzie we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu LGBT Film Festival. Niebawem Timeless Film festiwal. E, przyznam, że mnie chyba najbardziej... Kusiłoby kino na granicy, które w majówkę, a tam między innymi... Co to za majówka? Daj spokój. Pierwszy Dlaczego? w piątek wypada. O! Oj, nie ma co tak marudzić. Dobrze, że w ogóle jest. Niektóre kraje w ogóle nie mają majówki. W programie w kin Kina na granicy, między innymi kooprodukowany, jak się okazuje przez Czechów, dokument Pan nikt kontra Putin i będzie gościem Paweł Tałankin, ale będą też nowe filmy czeskie, między innymi dyrygent Andry Andrzeja Prowaznika o żeńskim chórze Bambini di Praga. Po polskiej stronie Cieszyna, między innymi retrospektywa Roberta Więckiewicza, czyli wiele filmów z jego udziałem. Ten festiwal od 29 kwietnia do 3 maja, ale tutaj jest zapowiadany również festiwal, na którym na pewno dwójka się pojawi, czyli Millennium Dogs Against Gravity. Film, festiwal od 8 do 17 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy i chociażby taki dokument jak La Scala, Moc Przeznaczenia Anisji. Bonne Font to jest właśnie o tym, co się dzieje za kulisami legendarnego teatru operowego. Więcej o tym yy, festiwalu na pewno na, naszym, yy, na naszej antenie państwo usłyszą. A jeśli zastanawiają się państwo, co już... Dziś albo jutro, albo w niedzielę można sobie obejrzeć. To nie do kina, ale przed telewizorem, a nawet ekrany komputerów m, m, zaprasza nas Barbara Holender swoim wywiadem z Tobiasem Lindholmem. Jest to reżyser, jest to scenarzysta słynnego Narauszu. Pamiętasz ten film z Marcem Piękna roja, Tak. Tak, i Świetny re... finał scena finałowa. O, nie to no, w ogóle tam jest tyle świetnych scen i tyle zwrotów oof <laughs> akcji, chciałoby tak. się powiedzieć językiem filmowym, choć to akcja może nie jest tutaj dobrym określeniem. Teraz wyreżyserował i też napisał serial Dochodzenie, ten serial na pla platformie Arte TV, więc mogą go państwo znaleźć w internecie. I Barbara Holender pyta, zrealizowany przez pana serial Dochodzenie oparty jest na prawdziwej historii morderstwa szwedzkiej dziennikarki 10 sierpnia 2017 roku. Kim Ull poszła na wywiad z biznesmenem Peterem Madsenem, który miał się odbyć na jego prywatnej łodzi podwodnej. I nigdy do domu nie wróciła. To fascynujący serial. Nie widzimy w nim ofiary ani mordercy. Interesują pana policjanci, którzy starają się odkryć, co zdarzyło się tamtego dnia na łodzi. I co odpowiada Tobias Lindholm? Pisząc o tej tragedii, dziennikarze skupiali się na sensacyjnych doniesieniach i opisach, jak potwornie brutalne to było morderstwo. Ich relacje patowały opisami przemocy i okrucieństwa Jadłu rozmawiałem z oficerem policji, Jensem Mollerem, który prowadził tamto śledztwo i choć w jego opowieściach był mrok, znalazłem w nich również jakiś rys głębokiego człowieczeństwa. Chciałem opowiedzieć o determinacji policjantów w dochodzeniu do prawdy. O tym, gdzie jeszcze szukam inspiracji Tobias Lindholm mogą Państwo w wywiadzie na ostatniej stronie Rzeczpospolitej przeczytać. A my jeszcze z kolei tym razem w ramach sięgania po strony nietypowe zaglądamy do Tygodnika Przedsiębiorców. Wczoraj na Żółtych Stronach i w, Wyborczy, i, w Dzienniku i w Rzeczpospolitej, i w Dzienniku Gazecie Prawnej dużo było sztucznej inteligencji i dziś znów w Tygodniku Przedsiębiorców Rzeczpospolitej na przykład artykuły takie jak czy AI może nierówno traktować pracowników i kandydatów, a także o tym, że sztuczna inteligencja przestaje być narzędziem zainteresowanym Zaczyna podejmować decyzje, pisze o tym pani Milena Perka. E, o tym, że zarządzanie decyzjami, a nie tylko technologią będzie powoli się właśnie przesuwało w stronę sztucznej inteligencji. W wielu filmach wdrożenie AI wciąż traktowane jest jako projekt technologiczny, odpowiada na za niego dział IT lub data science, a jego sukces mierzy się efektywnością i oszczędnościami w modelu agentowym. E, to podejście przestaje być wystarczające, jeżeli system podejmuje decyzje, to staje się częścią procesu zarządzania. Oznacza to konieczność wprowadzenia nowych mechanizmów nadzoru, określenia zakresu autonomii systemu, kontroli nad jego działaniem, zdefiniowania zasad odpowiedzialności. W praktyce oznacza to, że AI przestaje być narzędziem operacyjnym, staje się elementem architektury decyzyjnej organizacji. Pozwalam sobie przytoczyć ten artykuł, no bo wydaje mi się, że warto też zdawać sobie sprawę z tego, jak ten świat sztucznej inteligencji głęboko już zaczyna wchodzić i tylko jeszcze rzut oka na dziennik gazetę prawną magazyn na weekend tutaj w dziale społeczeństwo Ewa Karbowicz pisze o sztucznych influencerkach i influencerach oczywiście również sztuczni i wpływowi influencerzy AI są tańsi i pewniejsi od tych krwi i kości, bardziej niebezpieczni, bo mają, nie mają skrupułów za to yy, potrafią stopniowo zyskiwać zaufanie obserwujących a potem wpływać na ich poglądy i działania I jest tutaj zarówno historia yy, sukcesu biznesu. Kiedy została wymyślona influencerka Kornelia Nowak, czyli prywatna stewardesa szejka z Dubaju, która lata między Londynem, Paryżą, Paryżem a Dubajem właśnie i rezyduje w jakiś bajońsko-bogatych, kosztownych hotelach, a jest wytworem po prostu fantazji pewnego biznesmena o tym, jak zyskał on popularność dla tej influencerki, jakie to może mieć konsekwencje, to mogą państwo przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie na weekend. A no, może i nie czytać, po co napędzać popularność nie. tych influencerów. Nie, nie, nie, bo wręcz odwrotnie. Tam to, to jest jednak artykuł taki kompleksowo prezentujący problem z jednej strony, jak to może być sukces biznesowy, ale również jakie społeczne zagrożenia niesie. To wszystko tutaj jest. No, no, oczywiście czytać zawsze warto, czytać ze zrozumieniem i z krytycznym właśnie podejściem. Bardzo dziękujemy za przeczytanie tego wyrywka i całego przeglądu. No i do zobaczenia po ósmej. Będzie już bardziej kulturalnie. Do zobaczenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. A teraz Dizzy Gillespie i utwór Bang Bang. jazzowej amerykańskiej. Przechodzimy do tej polskiej, bo polski jazz znów w eksporcie. Trwa kanadyjska odsłona trasy jazz po polsku dookoła świata, w której biorą udział muzycy tria Lemańczyk, Golicki, Sarnecki z gościnnym udziałem polsko-kanadyjskiego trębacza, Żaka Kuby Segena. Za nimi już występy w Halifaxie i Montrealu. To Kolejny etap międzynarodowej inicjatywy, która no już od lat konsekwentnie prezentuje polski jazz na światowych scenach, budując dialog między artystami różnych kultur i środowisk muzycznych. Z muzykami rozmawiał Krzysztof Dziuba, który w ubiegłym roku, jak państwo pamiętają, towarzyszył trio, trio Lemańczyk-Golicki-Sarnecki w trasie koncertowej po Japonii. No, dlatego na sam początek nie mogło zabraknąć pytania o różnicę między Japonią a Kanadą. Oto co odpowiedzieli muzycy. Lecąc do Japonii, podróżowaliśmy do kraju, w którym muzyka jazzowa jest w pewnym sensie czymś egzotycznym Rafał Sarnecki. Oczywiście Japonia ma wspaniałą, bardzo długą tradycję jazzową, ale jazz pierwotnie wywodzi się z Japonii, więc my lecąc z Polski do Japonii lecimy. Jakby z kraju, w którym jazz dopiero w pewnym momencie się pojawił, do innego kraju, który też jakby rozwijał swoją tradycję jazzową z dala od właśnie Nowego Jorku, Nowego Rolanu. Teraz przejechaliśmy do miejsca, które jest w tym sensie jedną z kolebek jazzu, nie wiem, chyba Oscar Peterson jest mhm. z, Mon z Montrealu, więc jesteśmy w miejscu... I mean, Ferguson. No właśnie, czyli najbardziej kultowi muzycy, więc dla mnie to jest taka bardzo istotna... Różnica. Właściwie wracacie do Ameryki, bo wasz album New York City Session powstał w Ameryce. Jak te różne doświadczenia, czyli tamta sesja, podróże, podróż po Japonii, teraz ta podróż po Kanadzie wpływa na zespół? Co takiego te trasy, te doświadczenia podróżnicze zmieniły w waszym języku jako zespołu? Grając tą muzykę, czy to w Japonii, czy w Stanach, czy w Kanadzie, czy w jakimś innym pięknym, egzotycznym kraju, właściwie dla mnie nie ma to znaczenia większego. Piotr Lemańczyk. Oczywiście wyczuwalne są na początku te takie kulturowe jakby naleciałości, natomiast to towarzystwo jazzowe właśnie mówi w takim samym języku, czy to jest Japonia, czy to są... Stany czy, czy w Polsce jest po prostu podobny bardzo flow i odbiór właściwie z naszej muzyki jest podobny wszędzie, czy, tak jak powiedziałem, to niezależnie od miejsca. Tego typu wyjazdy to są ogromne przedsięwzięcia logistyczne. Zanim rozpoczęliśmy wywiad, zanim włączyliśmy mikrofony, rozmawialiśmy między innymi o tych licznych strefach czasowych, które występują w Kanadzie. Jak odnajdujecie się w tym? Bo raz występujecie na zachodzie kraju, raz na wschodzie. Te różnice czasami są ogromne. Mam wrażenie, że to jest zupełnie inna skala niż Japonia, w której no, też zrobiliśmy wspólnie kilkaset kilometrów, ale mam wrażenie, że teraz tę te Waszą podróż można liczyć raczej chyba w tysiącach kilometrów. No myślę, że nawet w kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. Jakub Krzeszowski czas po polsku. Bo jednak te odległości w Kanadzie są dużo większe. Jest to trochę nawet niewyobrażalne, bo jednak wielokrotnie podróżowaliśmy po Chinach i po Japonii, i po Korei, i w ogóle po Azji. Wydawało nam się, że te przestrzenie tam są naprawdę duże. Ale w Kanadzie zyskuje to jeszcze inny wymiar. Kuba mnie uczulał przed wyjazdem, że to jest Kanada, że zobaczysz jak tutaj się podróżuje i faktycznie no myślałem, że to są takie Szczep, gruszki, ale faktycznie tutaj te, te transfery pomiędzy miastami są, są naprawdę długie. Jutro lecimy do Vancouver. Z Montrealu prawie 6 godzin lot, także tak jakbyśmy podróżowali nie wiem, z Madrytu do, do Warszawy przynajmniej, albo i no dalej. Tak, dalej, albo z Montrealu do Paryża. No to czy między takim Montrealem a Halifaksem czuć jakąś różnicę? Jest ta odległość, ale też czy czuć różnicę w klimacie, w klimacie klubów jazzowych, w klimacie jaki tworzy tamtejsza publiczność jazzowa, słuchacze jazzu. Halifax to jest miasto położone nad morzem, więc było tam zimno i deszczowo. Natomiast atmosfera w miejscu, w którym graliśmy koncert była bardzo gorąca. Była to sala koncertowa, która nazywała się Peggy Corkum Music House. Była to piękna, drewniana sala koncertowa. Mieliśmy sold out, 108 osób przyszło na nasz koncert. Na koncert zespołu Lemańczyk-Golicki, Sarnecki, Trio Fit. Jacques S. <-Sain> Seguin było bardzo dużo gratulacji i pozytywnych emocji. Przyszli dyrektorzy festiwali jazzowych w Halifax, bo, bo są dwa takie festiwale. Myślę, że jest to początek wspaniałej współpracy. W ogóle też dużo Polaków przyszło na koncert, jest tam stowarzyszenie polonijne, które pomagało nam zorganizować ten koncert, więc na pewno jesteśmy bardzo miło zaskoczeni. Mówimy ciągle o różnicach, o tym, czym różni się ta trasa od tych wcześniejszych. No i tym, no przepraszam za sformułowanie nowym elementem jest tutaj Kuba Segę, który dołącza do waszego tria. Kuba, powiedz proszę, jak odnajdujesz się w towarzystwie chłopaków i czy też może robisz czasami za przewodnika podczas tej trasy? Dla mnie to jest po prostu bardzo miło, bym powiedział, bo się czuję troszkę w domu, bo jestem z polskiego pochodzenia, dlatego kilka słów po polsku potrafię powiedzieć, ale mój pierwszy język jest francuski, donc je parle Mój ojciec był Kanadyjczykiem, więc to jest, takie, jest taka wspólnota, bym powiedział, muzykalna. Bym powiedział, że w Montrealu gramy w takim sposobem bardzo amerykańskim. Ale teraz, żeby grać taką muzykę razem i z Polakami, to, to super, bo ja ja dodam do tego przeprawu, można tak powiedzieć? Przepraw? Dys, dys, przepraszam, robię bądziki. Eee, <laughs> I coś... Ostrego czasami i, i też coś łagodnego. Czuć, że to wszystko jest rozgrane i wszystko to się klei, się trzyma i jest bardzo melodyczne. Więc dla mnie to, to, to bajka, no super, naprawdę. A chłopaki, jak wam przypadły do gustu te wspomniane przez Kubę przyprawy, które dodaje do waszej muzyki, do tego waszego wspólnego grania? My gramy ze sobą tak, jakbyśmy się zawsze znali. Adam Golicki. Jest ta chemia między Kubą a nami i Kuba generalnie bardzo często. Na przykład mnie zachęca, żebym grał więcej solówek, dłużej. Ja chcę już kończyć, mówi nie, graj dalej, graj dalej. To jest po prostu prawdziwy, doświadczony trębat jazzowy i nie tylko. Także bardzo między nami iskrzy. Także wspaniale. Oby jak najczęściej i w Polsce te trasy miały z nim miejsce. W przyszłości mam nadzieję, że ta współpraca dopiero się rozpoczyna. Z Kanady meldowali się muzycy tria Lemańczyk, Golicki, Sarnecki oraz Jacques-Couba Seguin. Jakub Krzeszowski, prezes Fundacji Jazz po polsku, rozmawiał z nimi Krzysztof Dziuba. Na trasie koncertowej jeszcze trzy przystanki, ale to nie koniec. W maju ruszy kolejna trasa w ramach Jazz po polsku, tym razem formacja MM3 objedzie Japonię. A my sięgamy po fragment nagrania tria Lemańczyk, Golicki, Sarnecki. Po programu Drugiego Polskiego Radia. Sprawdzamy dla Państwa, co dzieje się w świecie kultury i sztuki, ale także nie tylko w tych aspektach. Skoro byliśmy w Kanadzie, trochę też w Japonii, to wątek turystyczny Na sekundę poruszę, bo wbrew pogodzie zaczyna się sezon. Jaki tego najjaśniejszy znak pod słońcem? No w Sopocie. Od dziś wstęp na MOLO znów płatny. Wracają opłaty, które będą obowiązywać do 30 września. W zeszłym roku, w tym okresie biletowanym, bo wtedy najłatwiej to policzyć, MOLO odwiedziło milion i sto tysięcy Osób Tak czytamy na portalu trójmiasto.pl. Oczywiście ta opłata dość symboliczna, 10 zł, ulgowy bilet 5 zł, można Molo odwiedzać od dziś płatnie. Jakby państwo wiedzieli wczoraj, to pewnie wczoraj by się państwo wybrali na Molo, a tak trzeba sięgnąć do kieszeni po portfel. My sięgamy po muzykę Milesa Davisa. przed pierwszymi dźwiękami powiedziałem, że to muzyka Milesa Davisa i wiele się nie pomyliłem, bo kiedy ten trębacz brał się za kompozycję innych twórców, to po prostu muzyka stawała się jego muzyką. Natomiast jeśli Film Nature skojarzyło się państwu z Michaelem Jacksonem, to oczywiście wcale państwo nie pobłądzili. Davis romansował z muzyką popową, ale właściwie łatwiej powiedzieć, z którą nie romansował, bo wszystkie inne gatunki inspirowały tego trębacza, zależnie od momentu jego kariery, bo to się zmieniało niemal jak w kalejdoskopie. 16 minut pozostało do godziny 8. Rekomendacje. Przewodniczką po rekomendacjach kulturalnych w tym tygodniu jest Dobrawa Czocher, wiolonczelistka, kompozytorka czerpiąca z muzyki klasycznej, znana również z eksperymentów z elektroniką i ambientem. Tworzy muzykę do spektakli teatralnych, instalacji muzycznych, współpracuje z Hanią Rani, a w zeszłym miesiącu ukazała się jej druga solowa płyta, płyta zatytułowana State of Matter. Dziś Dobrawa Czocher dzieli się poleceniami ze świata fotografii. W moje ręce wpadł niedawno wspaniały album fotograficzny. Jest to album z fotografiami Mariana Schmidta. Ja nie znałam sylwetki tego wspaniałego fotografa wcześniej, ale odkąd poznałam jego pracę, po prostu się z nimi nie rozstaje. Nie wiem, czy kiedykolwiek fotografie, któregokolwiek z fotografów tak mnie poruszyły i... Naprawdę wyczuwam w nich jakąś niesamowitą miłość do drugiego człowieka i próbę odnalezienia jego prawdy poprzez spojrzenie na niego, poprzez ten aparat fotograficzny. Bohaterowie jego, jego zdjęć to są często zwykli, prości ludzie, którzy wykonują codzienne proste czynności, ale przedstawione one są w taki sposób, jak gdyby ta zwykłość i codzienność była czymś najbardziej magicznym i niezwykłym. Myślę, że może właśnie tak jest, że my na co dzień o tym zapominamy, że ta codzienność jest wszystkim tym, co najmagiczniejsze i najpiękniejsze, co mamy. Ja o tym również zapominam i dzięki tym fotografiom mogę sobie o tym codziennie przypominać. Od poniedziałku swoje rekomendacje kulturalne zaproponuje Państwu profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, a za ten tydzień dziękujemy Dobrawie Czocher. Za wszystkie y, pięć rekomendacji, no, skoro piątek to było ostatnie polecenie. Szybko zresztą ten piątek na nas spadł. Y, przecież kończy się krótszy niż zwykle tydzień pracy. Wszystko za sprawą świąt i to nam się bardzo podoba. Szczególnie, że jak wspomniałem już przy przeglądzie prasy w tym roku, to i majówka i długi sierpniowy weekend wypadają tak w kalendarzu, że niewiele różnią się od tych zwykłych weekendów. Pierwszy maja w piątek, trzeci w niedzielę. No ale jak powiedziała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, nie ma co narzekać. Dziś myślimy perspektywą weekendu. Można narzekanie odłożyć na przykład na poniedziałek. A teraz zaśpiewa Państwu Marta Zalewska i jej no, nie taka mała orkiestra. Wymyśliłam Ciebie z repertuaru Jambli. wymyśliłam Ciebie. Koncertowe nagranie Marty Zalewskiej za nami, a my mamy koncertowe zaproszenia dla państwa. Dziś, jeśli nie mają jeszcze państwo planów albo mogą je zmienić, odwołać wizytę u lekarza na przykład i wybrać się na koncert, choć kto tak późno chodzi do lekarza, to mogą państwo to zrobić dzwoniąc do naszego studia z pytaniem o bilety, bilety na koncert Agi Derlak, która wystąpi ze swoim triem i gościem specjalnym, Kacprem Maliszem w Warszawie, w Domu Kultury KADR. No a Aga Derlak od pewnego czasu prezentuje w całej Polsce repertuar z jej ostatniej płyty, płyty wydanej przez Polskie Radio. Jest to album dziwne jest to album, w którym wszystko ma się nie zgadzać. Jest to album, który nie podlega żadnym takim zasadom, które zawsze przestrzegałam do tej pory, jeśli chodzi i o samą formę artystyczną, ale i samo wydawnictwo, o hmm. czym też zaraz powiem. A skąd nazwa Neurodivergent w skrócie? Neuroatypowość. I to nie będzie historia o tym, że zdiagnozowałam u siebie ADHD, bo też zdiagnozowałam, ale to jest bardziej historia o tym, co by było, gdybym nie podlegając tym wszystkim normom, który, którym podlegamy, stworzyła album, który dostosowany jest zupełnie pod mój chaos. Pod mój wewnętrzny chaos i tą atypowość. Dlatego y, posłuchają państwo na tej płycie y, muzykę zupełnie inną niż tą, którą do tej pory wydawałam. Y, Usłyszał państwo utwory, które się powtarzają w różnych wersjach, przenikające się motywy, a jak wezmą państwo okładkę do ręki, to zobaczą państwo, że przód jest tyłem, a tył przodem. Mówiła Aga Derlak, jej koncert już dziś w Domu Kultury Kadr w Warszawie wraz z Maciejem Szczecińskim, Miłoszem Berdzikiem i Kacprem Maliszem zaprezentuje repertuar z płyty wydanej przez Polskie Radio, płyty Neurodivergent, płyty nominowanej do nagrody Fryderyk. Gala, jazzowa gala już w niedzielę, a więc mamy nadzieję, że od poniedziałku albo od niedzielnego wieczora będziemy mogli mówić, że Aga Derlak została za tę płytę nagrodzona kolejną zresztą statuetką Fryderyka. Jeśli chcą się Państwo wybrać dziś do Domu Kultury Kadr, proszę dzwonić 22 645 22 22, a my rzecz jasna polecamy. Teraz Adam Ofaril ze swoim zespołem. Promocja. Gościem najbliższej audycji Café Muza będzie Konrad Skolarski, wszechstronny pianista i kameralista, członek Boarte Piano Trio, artysta znany z niezwykle przemyślanych, dojrzałych i bardzo osobistych interpretacji. Jego najnowszy Chopinowski album został nominowany do prestiżowej International Classical Music Awards 2026. Porozmawiamy o tym szczególnym wyróżnieniu, a także o ostatnich koncertach pianisty i jego najbliższych planach o przeszłości i przyszłości. Zapraszam w niedzielę o 10. Klaudia Baranowska.